Pamiętam ten poranek, jakby wczoraj to było Obudziłem się jakiś taki inny Ręce niby te same twarz i podobnie Poczułem się jakoś mniej niewinny Śniadanko smakowało jakby trochę inaczej Z początku nie wiedziałem co to znaczy Zniżyłem gorączkę tętno i ciśnienie Zdumałem czy czyste mam sumienie Pamiętam ten moment, gdy dostałem olśnienia Z wrażenia oparłem się o wannę Stałem tak kilka minut, może nawet godzinę To karło w poranne Stałem się komercyjny i komercją się stałem o tym wczoraj nie wiedziałem I zobaczą wszyscy jak komercja mną kieruje Marnym losem kieruje Panie Boże, widuj się nade mną Widziałem sień orła, ale się nie przyznałem Musimy się, że mogę to ukryć. Chciałem wychodzić z domu i pokryją mu to pragnąłem zmyć. Wydawało mi się, ludzie wytykają mnie palcami, poszeptują za moimi plecami. Niczym trądem skażony, sam co nie zostawiony, komercją powikładą zarażony. Panie Boże, zlituj się nade mną Pytałem sam siebie, jak to się stało. nie modliłem się, za mało, Żyłem nie kochałem bliźniego, jak się samego zamęgo Konsekwencje ponoszę, się samym z tobą, tam siebie nie znoszę Kroczę drogą, którą sam wybrałem w swojej naiwności Litości mi trzeba w tej ciemności, panie Boże, zlituj się nade mną O niego nie ma głupich pytań Są tylko głupie odpowiedzi Tak głupota wszędzie siedzi. Panie Boże, zbliżuj się nade mną.